Kart historii Zakadkowe telefony Flight 19 Historia strójkąta bermudzkiego. Wieczorem 4 sierpnia 1989 roku Bert Albery siedział zmęczony po długim dniu pracy w swoim mieszkaniu i oglądał w telewizji ulubiony amerykański serial. Położył się wygodnie na sofie, trzymając w jednej dłoni szklankę piwa, a w drugiej paczkę niesamowicie drogich na Bahamach chipsów ziemniaczanych. Około godziny 23 nagle rozległ się dzwonek telefonu, co spowodowało, że zaskoczonym mężczyzną wstrząsnął dreszcz. Ciekaw, kto może dzwonić do niego o tak późnej porze, podszedł do telefonu i podniósł słuchawkę. Po drugiej stronie linii nie znajdował się nikt spośród jego znajomych. Przez chwilę nie było nic słychać, jednak po dziwnym pogłosie słyszanym w tle, Bert zorientował się, że ktoś dzwoni do niego z bardzo dużego pomieszczenia. W końcu usłyszał dziwnie brzmiący głos, który, zgodnie z tym, co sobie przypomina, wypowiedział następujące słowa. "Tayla, Tu Tayla, Żyjemy. Żyjemy. Gdzie jesteście? Wszyscy są w porządku. Pals lekko ranny. Vengeance jest cały. Odpowiadajcie. Dlaczego nie odpowiadacie? Bert był całkiem zdezorientowany. Mimo to próbował odpowiadać dziwnej osobie po drugiej stronie linii. Wszystko jednak wskazywało na to, że osoba ta w ogóle go nie słyszy, bez względu na to jak głośno krzyczał do słuchawki. Słowa wypowiedziane przez tajemniczą osobę zostały powtórzone jeszcze wielokrotnie, zanim po mniej więcej minucie głos zamilkł, a dziwny pogłos w tle przestał być słyszalny. Bert był początkowo zdziwiony, wytłumaczył sobie jednak dziwny telefon z zakłóceniami technicznymi na linii, ponieważ dziwny głos brzmiał zbyt poważnie, by uznać całe zdarzenie za niewybredny żart. Jeszcze tego samego wieczoru około północy, Telefon zadzwonił ponownie. Choć Bert leżał już w łóżku i prawie zasypiał, ciekawość zmusiła go do wstania, namacania pociągu włącznika światła i przejścia przez cały pokój do aparatu telefonicznego. Jego niejasne przeczucie, że dzwoni ten sam tajemniczy osobnik i że wypowie wielokrotnie te same słowa, sprawdziło się. Bert Albury znów usiłował odpowiadać, choć osoba po drugiej stronie linii wcale go nie słyszała. Podobnie jak za pierwszym razem, połączenie zakończyło się po upływie około minuty. Od tego momentu reszta nocy minęła spokojnie, ale Berta dręczyła rosterka, a może ktoś, kto nagle potrzebuje pomocy, wykręca w rozpaczy pomyłkowy numer telefonu? Czemu jednak uczynił to dwukrotnie? I to w odstępie godziny? Czy należy powiadomić policję? Tylko co im powie? Rozmyślał tak przez godzinę, siedząc w ciemnym pokoju, oświetlonym tylko małą lampką z sypialni. W końcu zmęczony doszedł do wniosku, że najlepszą rzeczą, jaką może zrobić, jest pójście do łóżka i złożenie następnego dnia wizyty w miejscowej firmie telekomunikacyjnej. Prośba o sprawdzenie linii złożona następnego dnia w Battlego, czyli Bahama Telecommunication Company, została potraktowana rutynowo. Sieć telefoniczna pracuje bez zarzutu, a dziwne telefony to z pewnością robota żartownisiów, chyba że klient to wszystko sobie po prostu wymyślił. Po takim diktum Bert Albury pomyślał, że właściwie wcale nie liczył na inną odpowiedź. Postanowił więc uznać dziwne zdarzenie za sprawę zamkniętą. Jednak w ciągu kilku następnych miesięcy dziwne telefony w mieszkaniu pana Alberego Powtarzały się jeszcze wielokrotnie. Żaden ze znajomych nie wyglądał jego zdaniem na sprawcę tych niewybrednych szartów przez długie miesiące. Doprowadzony do rozpaczy ponownie zwrócił się do pracowników Battle Co. z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego linii telefonicznej. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że już wkrótce ktoś się tą sprawą zajmie. Kto rozumie znaczenie karaibskiego słowa wkrótce, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi świadczone przez Bahamską telekomunikację, wie, że Bert Albury nie otrzymał. Nie do dziś żadnej odpowiedzi na swoją skargę. Prawdopodobnie kontrola kabla telefonicznego nie została jeszcze rozpoczęta, ale należy się tego spodziewać już wkrótce. Pechowy klient pachamskiej telekomunikacji nie był jednak jedyną osobą, która otrzymywała dziwne telefony. Liczni abonenci BattleCo opowiadali o przypadkach podobnych tajemniczych połączeń telefonicznych. Najczęściej w słuchawce można było usłyszeć te same słowa, których świadkiem był Bert Albery. Niekiedy dochodziły strzępy innych słów i wypowiedzi, jak na przykład Lowdale, Lowdale lub też na południe od Shoals. Tajemnicze telefony po raz pierwszy zostały zarejestrowane przez Berta Alberiego. Ostatni taki telefon otrzymał Billy Sands. W styczniu 1990 roku. Jednak dogłębne przeszukiwanie archiwów wykazało, że już zimą 1978 roku wydarzyła się seria dziwnych telefonów, brak jednak relacji dotyczących szczegółów rozmów. Także prasa nie uznała tych wydarzeń za godne uwagi, i to zarówno w latach 70. jak i 80. Jedynym źródłem informacji pozostają relacje osób bezpośrednio otrzymujących telefony. Z całą pewnością przypominacie sobie historię lotu numer 19. Przyjąwszy założenie, że teoria spirytystyczna jest słuszna w odniesieniu do głosów słyszanych przez telefon i na taśmie magnetofonowej, można znaleźć wyjaśnienie, brzmiące co prawda fantastycznie, tych dziwnych telefonów. Przypomnijmy sobie słowa, które zaczynały się od niewyraźnego, lecz wielokrotnie powtarzanego wyrazu Taylor. Czy zamiast słowa Taylor nie chodzi tu raczej o słowo Taylor, Dowódcą eskadry prowadzącym lot numer 19 był przecież porucznik Charles Taylor. Wielokrotnie powtarzany wyraz żyjemy powinien być zrozumiany jako jeszcze żyjemy. Taka interpretacja pozwala też łatwo wytłumaczyć dalszy ciąg przekazu. Gdzie jesteście? To pytanie z żądaniem odpowiedzi zadane przez wieżę kontrolną. Wszyscy w porządku. Pars lekko ranny. Jeden z żołnierzy Edward Powers jest tylko lekko ranny. Vengeance jest cały. Samoloty TBM Avenger, po angielsku w liczbie mnogiej Avengers, nie są uszkodzone. Na zakończenie pojawia się ponowna prośba o meldunek zwrotny. Zgodnie z zasadami łączności radiowej, najważniejsze fragmenty meldunku są powtarzane. Kilkakrotnie powtarzany jest również cały meldunek. Słowa Lowdale i na wschód od Shoals też nabierają sensu. Pierwsze z nich bez wątpienia oznacza wywoływanie przez radio wieży kontroli lotów w forcie Lauderdale. Zwrot na wschód od Shoals określa pozycję eskadry w rejonie, to jest na wschód od wysp Chicken Shoals. Można więc przyjąć hipotezę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym efektem elektronicznego bumerangu. Efekt ten polega na przejęciu ostatniego meldunku w postaci fali radiowej przez najbliżej położoną sieć telekomunikacyjną, w tym wypadku sieć operatora publicznego na Bahamach. A może lot numer 19 wciąż jeszcze leci gdzieś w powietrzu nad archipelagiem? Dotychczasowe emanacje akustyczne tego zjawiska wykazują cykl 11-letni. Opracowano na podstawie książki Michaela Preisingera zagadka trójkąta bermudzkiego rozwiązana. Wydawnictwo Amber, rok 1998. Czytał Ivelios.